Drodzy bracia i siostry Tym osobom, które nie były w piątek Ani w sobotę na naszych spotkaniach rekolekcyjnych Ale dzięki Bogu są teraz Razem z nami Powiem, że podczas tych rekolekcji Które się już kończą Szczególnie zajmowaliśmy się duchowością mężczyzny Wychodząc z założenia Że trudno jest rodzinie być rodziną religijną Trudno jest zachować ducha chrześcijańskiego W rodzinie, w której ojciec nie jest naprawdę Chrześcijaninem, nie jest mężczyzną Nie jest odważny, mocny, mężny, stanowczy nie jest, jak ja to mówiłem na rekolekcjach, ochroniarzem swojej żony i ochroniarzem swoich dzieci. Jeśli się ojciec wycofa duchowo, wtedy trudno ducha chrześcijańskiego. Trudno. I dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii, jakby Pan Bóg nam jeszcze raz ten temat próbuje podłożyć, podstawić, przedstawić czy zadać, Pan Jezus zwraca się do dwóch mężczyzn. Jest pewien kłopot. Pięć tysięcy ludzi jest przyszło i oni są głodni, będą głodni. I Pan Jezus mówi do Filipa mężczyzny. No i Filipie, co teraz zrobimy? Pan Jezus wie, co trzeba robić, ale chce, żeby tego mężczyznę tutaj uruchomić niejako i go sprawdzić. Filip podchodzi do sprawy jak mężczyzna. Wszystko sobie szybko obliczył. Facet lubi konkret. Więc obliczył, że mamy tylko 200 denarów, ludzi jest 5 tysięcy, więc nie nakarmimy 5 tysięcy ludzi za 200 denarów. Nie ma co się wygłupiać, Panie Jezu, ja się wycofuję, ja nic nie poradzę, ja nic nie zrobię. Andrzej, brat Szymona Piotra, obliczył z drugiej strony. Mamy tu wprawdzie pięć chlebów i dwie rybki, ale co to jest pięć chlebów i dwie rybki na pięć tysięcy ludzi? Nic się nie da zrobić, nie mam pomysłu, ja się wycofuję. Drodzy bracia i siostry, jaki jest jeden z przyjawów pychy? Jeden z przyjawów pychy jest taki, że ja robię tylko te rzeczy, które wiem, że umiem super zrobić. Jak coś jest niewyraźne, nie wiadomo, czy się uda, może się uda, może się nie uda, a może się skompromituje, lepiej do tego się nie zbliżać. To jest, kochani, taki nasz problem, tu Wam zdradzę, kapłański, że jak mnie zapraszają do pobożnych ludzi w Leśniowie, to ja chętnie jadę na takie rekolekcje, bo wiem, że nawet jakbym kazanie mówił słabe, to Wy jesteście kulturalni i grzeczni, będziecie ładnie słuchać, powiecie Pani może zapłać. Ale jak nie zapraszają do gimnazjum w Warszawie, gdzie jest tysiąc latków dziewczyn i chłopaków napalonych na kościół nieraz także iskry idą, przyjedzie ksiądz do nas, pogadamy o sprawach bożych. A ja mówię, jak mi nie wyjdzie, a jak mnie zagadają, a jak mnie zakrzyczą, Wolę powiedzieć, nie mam czasu, może kiedy indziej przyjadę. No Ostatnio pojechałem, ale dostałem po głowie. Facet to jest taki człowiek, który często jak widzi, że coś jest niepewne żona, mówi, chodź pójdziemy tam, potańczymy. A gdzie będę łaził? Ja się na źle się czuję, w domu posiedzę. gdzie? A nuś się skompromituje. Jak mi każą zrobić to, co ja umiem, to ja robię. I Pan Jezus właśnie chce sprawdzić tych mężczyzn, Filipa i Andrzeja, czy oni coś spróbują robić, coś zaradzić. A oni obliczyli, nie wyjdzie, nie dam rady, ja nie dam rady. Mówię nieraz do jakiegoś mężczyzny, na rekolekcjach nieraz się spotkamy. Proszę pana, niech pan się zajmie rodziną. Niech pan tą żonę uszczęśliwi, panie zobaczył jaka ta pana żona jest smutna. Proszę księdza, nie da radę. Próbowałem i tak, i tak próbowałem, nic jej się nie podoba. Tak jej się nie podoba, tak jej się nie podoba. Wycofałem się. Jeden pan mi ładnie powiedział, proszę księdza, jestem na wewnętrznej emigracji. Wewnętrzna emigracja, to genialnie to wymyśli. Ale Pan się trochę dziećmi zajmie, a kto z tą, z tą młodzieżą, z tymi dziećmi, proszę księdza, to one tylko latają, latają, w ogóle się nie słuchają. Ja próbowałem ich coś zainteresować, nic nie chcą. Wycofuje się na pozycji z góry upatrzone fotelik, werysalka, pilot w lewym ręku, warka strąg w drugim ręku i meczyk dobry w telewizji. I stamtąd krytykuje cały świat. Kochani, Pan Bóg nieraz sprawia, żebyśmy spokornieli, że żeby nas doprowadza do sytuacji trudnej. Jeszcze mówiłem na rekolekcjach o jednej rzeczy. Przejawem perfekcjonizmu, przejawem pychy jest perfekcjonizm. Ja chcę zrobić wszystko idealnie. Ja myślę o całej przyszłości. Ja myślę o, o całym życiu. Już się teraz martwię. Czy mi na emeryturę starczy? Jak ja się będę starzał? A czy ten samochód to mi kiedyś tam wykupią? A czy to ubezpieczenie to mi zwrócą? Ja myślę o wszystkim. I człowiek jak myśli o wszystkim, o całej przyszłości, to jest przytłoczony. Jak zostałem klerkiem i byłem w do seminarium, to po paru miesiącach przyjechałem do domu rodzinnego na pierwsze ferie i spotkałem siostrę zakonną, moją katechetkę i chciałem jej pokazać, że ja to nie jestem taki zwykły kleryk, o nie, ja jestem taki odpowiedzialny kleryk i mówię do niej tak, proszę siostry, ja w tym seminarium to wytrzymam mi rok. Ja w tym seminarium, jak się zaprę, to wytrzymam mi dwa lata. Ja mogę jej wytrzymać trzy lata, ale jak ja pomyślę, że ja już nigdy w życiu nigdy w życiu nie wezmę dziewczyny za rękę i nie pójdę sobie na stare miasto. Że już nigdy w życiu z kumplami nie usiądę na starym mieście przy piwie. Nigdy w życiu. To ja nie wiem, czy ja wytrzymam. A ona mówi, ale rok wytrzymasz. No rok to wytrzyma. Dwa lata wytrzymasz. Dam radę. To chodź na kawę. Wybrał cię Jezus? To niech się o ciebie martwi. Drodzy bracia i siostry, Jezus może zrobić wszystko. Tylko pstryknąć. Tylko On próbuje, czy my mamy wiarę, czy my w to wierzymy. Jak Cię Jezus wybrał na męża tej żony i na ojca tych dzieci, to niech się teraz Jezus o Ciebie martwi. Przepraszam, do Pana Boga tak nie wypada powiedzieć, ale my mamy w Polsce takie powiedzenie, widziały gały, co brały. I rzeczywiście, my się za dużo martwimy, my się za dużo przejmujemy, my wszystko chcemy przewidzieć. Jak nieraz ludzie przychodzą do mnie na rozmowę yy, duchową, to na końcu mówią, proszę księdza, to co ja mam robić, żeby ksiądz mi tak to w punktach rozpisał, na każdy tydzień, żebym ja wiedział, co ja nie wiem, co masz robić. Jutro ci Pan Bóg rano powie. Obudzisz, otworzysz oczy. Już ci Pan Bóg powie. Przez dzieci, przez sąsiada, przez swoje zdrowie. Co ty masz robić? A na razie nie wiem. My chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Natomiast tego się nie da. Pan Bóg wymaga od nas ufności. Słyszeliście może tę historyjkę? To się nieraz dzieciom na kazaniach opowiada. Ona już taka trochę znana jest. Ale może ktoś nie słyszał. Taką religijną bajeczkę, jak to pewna pani poszła do nieba, a Święty Piotr jej mówi, no do nieba wpuszczamy tych, co na egzaminie, takim specjalnym egzaminie do nieba, zdobędą tysiąc punktów. No to ona mówi, no to zacznijmy ten egzamin. Co Pani dobrego robiła? No modliłam się. No to ma Pani dwa punkty. Co Pani jeszcze robiła? Na biednych dawałam. No to Pani ma drugie dwa, czyli cztery. Co Pani jeszcze robiła? No w chórze śpiewałam. To ma Pani dwa punkty. Sześć, a jeszcze tysiąc. Ona mówi, Chryste miłosierny, zmiłuj się, jak ja te tysiąc punktów uzbieram. Teraz ma Pani tysiąc. Zatem właśnie okrzyk, Chryste Miłosierny, zmiłuj się nade mną, bo ja, ja nie dam rady sama. A my chcemy sami, kochani. Wiecie, dlaczego nam Pan Bóg nie może pomóc i cudu zrobić? Bo my chcemy sami. Sam pożyczę, sam sprzedam, z tym kuchlem załatwię. Mężowi to ja przetłumaczę jeszcze. Ja mu pogadam, ja mu dam. Ja jeszcze żonie się wymigam, jeszcze pracę zmienię, jeszcze pójdę na studia, jeszcze to ja sobie dam radę. Pamiętacie tą kobietę, co była chora na kwota od 14 lat? Przyszła do Jezusa kiedy już obeszł, wszystkie pieniądze wydała na leczenie. Ale gdyby miała jeszcze parę groszy, to by jeszcze jedną wizytę wykupiła. To by jeszcze do spółdzielni poszła. To by się jeszcze do specjalisty dostała. Dopiero jak już jej się cała kasa skończyła, to mówi to, teraz idę do Jezusa. Pan Bóg nas nieraz chce doprowadzić do sytuacji takiej beznadziejnej, jak to mówić, żebyśmy usiedli i już ani ręką, ani nogą. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus kazał tym uczniom zrobić. Usiądźcie wszyscy. Siadajcie. Dlaczego? Dlatego, że teraz ja będę działał. Wiecie, gdyby oni stali, gdyby się ci ludzie kręcili i Pan Jezus by zrobił cud, to jeszcze by ktoś powiedział, to wcale nie Pan Jezus, tam ci ten chleb wnieśli, tamci go podawali, tamci go rozdawali, jak tłum stoi, to łatwo coś tam podawać. Pan Jezus mówi, żeby nie było wątpliwości, żeby było jasne, usiądźcie i ja ten cud zrobię i ja wam podam chleb. Ktoś powie, no to kiedyś Pan Jezus chleb rozmnażał, a dzisiaj chleba nie rozmnaża. Może rozmnożyć. Dlaczego Pan Jezus chleba nam nie rozmnaża? Ośmielę się powiedzieć, że chyba nam chleba nie brakuje. Chyba, żeśmy wszyscy dzisiaj śniadanie zjedli i tam w domu tego chleba trochę bułki, trochę tam chałki jakieś było. Czego nam brakuje nieraz bardziej niż chleba? Bo ja wiem, na przykład czasu. Ludzie mówią, proszę nie mam czasu. Roboty potąd. Ledwo co jedną ręce włożę, to już drugie, już trzecie. Nie mam czasu się modlić, nie mam czasu na różaniec. Robota, robota, robota, robota. A Pan Jezus czas potrafi rozmnażać? A potrafi. Ja to widziałem. Idę sobie, proszę Państwa, w Warszawie na placu zamkowym przy kolumnie Zegmunta. Idzie małżeństwo. Piękna pani, piękny pan. 20-30 lat po ślubie. Idą sobie pod rączkę, elegancko. Ona pięknie ubrana. Lody sobie liżą. A ja mówię, coś się stało. Co wy robicie? Dlaczego tak zawołałem? Bo ich znałem. Oni mają dziesięcioro dzieci. Teraz już 17. Wtedy mieli dziesięcioro. Idzie sobie mąż z żoną i jedzą lody. Ja mówię, gdzie są wasze dzieci? Dziesięcioro dzieci. A ta pani mówi, w domu. A co one robią w domu? Truskawki przebierają. A wy co? A my na lodach. Do widzenia, księdzu. Niech sobie ksiądz kupi loda. Truskawkowe i kokosowe najlepsze. Jak to możliwe? Proszę Państwa, przecież się spotyka ludzie, co mają dwoje dzieci. Mój prejent, zaskaranie boskie z tymi dziećmi. To prać, to sprzątać, to z nimi trzeba zrobić lekcje, odrobić, spać, położyć, ugotować obiad. Trójka dzieci. Niech ksiądz w ogóle nie mówi o trzecim dziecku, bo byś czwórka to przekleństwo, to już jest tragedia. A kiedy Państwo ostatnio byliście na lodach? A kto tam ma czas na lody? Chodzimy tam, mamy czas na jakieś lody. A tamci mają dziesięcioro dzieci i chodzą na lody. Mój kolega ksiądz Wprowadziła się nowa rodzina do parafii. Przyszli księże proboszczu, poświęć tam mieszkanie. Dobrze, przyjdę, umówili się tam czwartek na szóstą. Przyszedł ksiądz, jeszcze rzeczy mają w kartonach, jeszcze fieranki niepowieszone, jeszcze żyrandole niepowieszone. Ale rodzina pięknie, stoliczek ustawiony, woda święcona ustawiona, mąż z żoną stoi i pięcioro dzieci, pięcioro usadzone na wersalce jedno obok drugiego. Pomodlili się. Ta pani mówi, gospodyni. Proszę księdza proboszcza, ja przy okazji mam takie pytanie. Czy na parafii nie byłoby jakiejś pracy dla mnie? Oj, wie pani, nie, no nie mamy pracy, bo w, w kancelarii już mam kancelarzystkę, w zakreski to jest pan kościelny, także nie mam żadnego etatu na parafii. Ale ja nie o etat. Ja chciałam tak coś do pomocy, żeby popracować. Dla ludzi. Proszę się zdziwił. Jak to? Przecież, przepraszam, ale pani ma pięcioro dzieci. Proszę księdza proboszcza, ja wiem, ile mam dzieci. Ja mam policzone. Nie musi mi ksiądz przypominać. Ale jak Pani ma pięcioro dzieci i chce Pani jeszcze iść pracować społecznie w parafii? Ja mam czas, Boże Księdza. Ja mam czas. Nie wiem, jak to liczyć. Z jakim zegarkiem to liczyć? Kochani, Bóg rozmnaża. Tylko czego Bóg potrzebuje? Bóg potrzebuje tej jednej bułeczki, tej jednej rybki, tego początku, tego zaczątku. Niedużo. Żeby rozmnożyć Ci wiele lat czasu, może dodatkowego, Pan Bóg potrzebuje od Ciebie jednego dnia. I właśnie o ten jeden dzień chodzi. Kochani, siostra Emanuel powiedziała w Medjugorje, że dzisiaj świat jest chory na dwie choroby. Choroba wczoraj i choroba jutro. Co to, to są za dwie choroby? Jaka to jest choroba wczoraj? Choroba wczoraj to jest taka choroba. Kiedyś to ja byłem pobożna. O, proszę księdza, bielanką byłam. Miałam taki zeszycik z piosenkami oazowymi, na, jeździłam na pielgrzymki nie grzeszyłam, nie paliłam, nie przeklinałam. Kiedyś to ja, proszę księdza, kiedyś byłem ministrantem w pierwsze piątki. Chodziłem takiego znajomego księdza, miałem to, do niego jeździłem. Kiedyś to ja byłem, kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś. kiedyś. A druga choroba jest jutro. Proszę księdza, teraz to już nie, ale od 1 stycznia. To się biorę za siebie, że ksiądz mnie nie pozna. Rzucam palenie, chudnę 15 kilo. Od jutra. Jeszcze dzisiaj to nie, prawda? Proszę Państwa, na grillu, jak kolega nakłada karkówkę, to wtedy się mówi, od jutra się odchudza. Daj mu sztardę. Niektórzy ciągle patrzą do tyłu, niektórzy ciągle planują. Kiedyś z żoną musimy gdzieś sobie wjechać na rekolekcję, Pomyślimy to kiedyś. Mój kolega miał taką mamę, że jak mówiła do męża, przestań palić. Przestań władziu palić. To on się zaciągał i mówił, pomyślimy Zosia. I ciągle myślimy. Muszę kiedyś pojechać na te kolekcję. Muszę kiedyś tak ta, y, się wyspowiadać z całego życia. No może tak w przyszłym roku będę miał trochę więcej czasu. A drodzy Państwo, my mamy jeden najważniejszy dzień w życiu. Który to jest najważniejszy dzień w życiu? 26 lipca 2009 rok. Dziś. I Pan Bóg chce, żebyś dziś... Nie to, że od razu całe życie, że masz myśleć, co będzie w 2016, w 2020. Dziś. Przeżyj ten dzień dla Pana Boga i oddaj Mu tą rybkę. Tą bułeczkę, ten mały chlebek. A On Ci to rozmnoży. A On Ci to rozmnoży. Kochani, Pan Bóg chce od nas naprawdę niewiele, tylko z serca. Tak bardzo dziękuję Panu Bogu, że dali mi, Panu Bogu też i rodzicom, że dali mi na chrzcie imię Piotr. Bo Piotr to był taki święty, jest taki święty, że jak się czyta Ewangelię, to jemu tam nic nie wyszło. Chciał chodzić po wodzie, skąpał się. Chciał bronić Pana Jezusa mieczem, bo usłyszał Piotrusiu, schowaj ten miecz. Powiedział, że Jezusa nigdy nie opuści. Kur trzy razy nie zapił go opuścił. Radził Panu Jezusowi, żeby Pan Jezus nie szedł na krzyż? Usłyszał iść przed latanie. No kompromitacja za kompromitacją. I dlaczego został pierwszym z apostołów? Bo Piotr umiał jedno. Umiał do Jezusa wracać. Jak tylko dał plamę, natychmiast. Jezu ratuj, natychmiast. Nie myślał sobie w tej wodzie, jak się skąpał. Może tak nie wypadał od razu krzyczeć. Może się dam sam radę wyratować. Nie, Jezu ratuj. Ratuj mnie Jezu. Drodzy Państwo, dlaczego my Jezusowi nie oddajemy tego natychmiast? Dlaczego wielu ludzi zgrzeszy w maju i mówi sobie: No na boże, narodzenie za pół roku się wyspowiadamy, a teraz będziemy żyli w grzechu? Gdyby ci twój syn powiedział: Mamusiu, wiem, że cię obraziłem, to cię przeproszę na imieniny za pół roku. A teraz będziemy sobie chodzić tacy pokłóceni, gdybyś powiedział syneczku: Jak ty możesz mówić, że ty mnie za pół roku przeprosisz? Jeśli mamy kochasz, przeprosisz mnie od razu. Ilu ludzi zgrzeszy w styczniu po Bożym Narodzeniu i czeka na Wielkanoc? Ilu z ludzi zgrzeszy po Wielkiej Nocy i czeka na Boże Narodzenie? I nie dają Jezusowi tej jednej rybki. A potem się dziwią, ale to życie ciężkie. Ależ to życie ciężkie. Jak to się nie układa w tej rodzinie, sobie inaczej to małżeństwo wyobrażała mi. Dzieci niegrzeczne, i mąż mnie nie rozumie. Z rodzicami się nie dogaduje. A z Jezusem się dogadujesz? Pamiętajcie, jak Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na swoim miejscu jak Bóg na pierwszym miejscu. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz w tym cudzie, którego Jezus dzisiaj dokonał, że zostało sześć koszy łomków, a za drugim razem zostało 12 koszy łomków. To jest podejrzana sprawa, bo Jezus jest wszechwiedzący. Jezus wie wszystko. To nie mógł tak zaplanować, żeby tego chleba było ich? Ktoś powiedział, gdyby Pan Jezus został kierownikiem kuchni, to by wyleciał z pracy. Bo nie mógł źle by przewidywał, ile trzeba kupić tych ziemniaków, kartofli, tego wszystkiego. Dobra gospody nie wie, co do kromeczki jej prawie wyjdzie. Co do jednej marcheweczki. Ona wie, ile rodzina zje. A Pan Jezus tyle rozmnażał, że zawsze zostawało. Dlaczego? Dlatego, kochani, to Faustyna odkryła Kowalska. Faustyna Kowalska, święta Faustyna Kowalska, robiła kiedyś na szydełku. I mówi do Pana Jezusa tak. Panie Jezu, jedno oczko, jeden grzecznik do nieba. Jedno oczko, jeden grzecznik do nieba. A Pan Jezus mówi, oj, Faustyno, bardzo mi się modlić, bardzo zuchwale prosić. Panie Jezu, ale ja odkryłam jedno ty nie umiesz dawać mało proszę Państwa wiecie dlaczego ci Jezus nie daje bo Jezus nie umie dawać mało On daje zawsze sześć koszy za dużo w kanie galilejskiej pamiętacie co jest napisane napełnili stągwie aż po brzegi 400 litrów wina Pan Jezus tam nie dał butelki wina Panowie jak apostołowie zobaczyli 400 litrów wina powiedzieli to jest Mesjasz i od razu poszli za Nim Pan Jezus wiedział, co robi, A dzisiaj co jest napisane? Dawał, ile kto chciał. Kochani, jak jest, że po Polsce na rekolekcjach, spotykam się z ludźmi, to słyszę, czy to w Gdańsku, czy to w Szczecinie, czy to w Warszawie. Te same słowa, jakby się ludzie umówili. Proszę księdza, mówi mi mama, czy babcia. Ja to się tylko modlę, żeby to dziecko zdrowe było, Żeby się dobrze chowało. Żeby się dobrze uczyło. Ja mówię, tylko tyle pani prosi? Tylko żeby się dobrze chowało? Jak ja bym miał taką córkę jak pani, to ja bym chciał z nią żyć wiecznie. Pełne szczęście, jak młodzież mówi, na full, na maxa, na top. A pani chce tylko... Ja to proszę księdza się Boga poroszę tylko, żeby mieć te korzonki przestały boleć. I żeby ten dług spłacić, to tylko o to tylko o to Boga prosisz? Tylko o to? Tak mało? Kochani, jeszcze raz wam przypomnę. Bóg nie umie dawać mało. Religia chrześcijańska jest religią dachciwych. Dlaczego Jezus... Jak Jezus wybierał apostołów? Pierwsze powołanie mówi... Patrzył, jak łowili całą noc. O dwunastej łowili. Pierwszej w nocy łowili. Nie zwinęli żagli. Trzecia w nocy łowią. Czwarta łowią. Ani jednej rybki nie ma. Piąta łowią. Do rana łowili. Co za chciwcy. Jezus mówi... O, ci będą dobrymi apostołami. Mogli się zwinąć już o północy. A Mateusza jak powołał? Mateusz siedział w izbie celnej. Jezus szedł przez miasto... Ludzie wylatywali z domów, żeby zobaczyć Jezusa. Mateusz nawet nie spojrzał na Jezusa. Tak tą kasę liczył. Tu talarek, tu dolarek. Tutaj euro, na euro wtedy jeszcze nie było. Tutaj dukacik złoty. Jezus mówi, ten jest chciwy. Ten chce być bogaty. Chodź no, powołuję cię na apostoła. Kochani, w parafii, w której pracowałem, przepraszam, w parafii mojej rodzinnej, jak byłem klerykiem i przyjeżdżaliśmy na święta czy na ferie do domu, Doszliśmy na plebanie z kolegami klerykami i była tam taka staruszka siostra Dominikanka Zefiryna, która nam dawała obiad. Myśmy to pałaszowali. Ona sobie tak stawała w drzwiach oparta o futrynę i mówiła do nas, dla was klerycy to się chce gotować. Wy to zjadacie, że aż iskry idą. A jak na odpusz przyjadą te stare prałaty, to grzebią na tym talerzu, grzebią na ten, to za tłuste, to za chude, to za masażone, to za tego rozgrzebią i pójdą. A wy to jecie od razu taśmowo z widelcami, z nożami, to spożywacie. Drogie panie, lubicie gotować, ale jak przyjdzie mocno na obiad, znowu grochówka, daj mi trochę, albo mniej, albo dolej, albo to macie ochotę ten garnek na głowę włożyć. Ja nieraz robię imieniny, nie mam, nie gotuję wielkich rzeczy, bo nic nie potrafię, ale kupię ciastka, kupię lody, kupię owoce. Przychodzi ktoś, co zjeść, co ci podać? Ja tylko wodę mineralną, a niech się szlak trafi. No i najlepsi są tacy goście, że on przychodzi i wszystkim pokazuje, że on się odchudza. Suroweczki, tylko jogurciczka, być... Nie masz jogurcika? No ja tu nastawiłem stół Coca-Cola, orężana, a on jogurcika mu się zachciało. Pan Jezus też pyta, czy Ty jesteś głodny mnie? Czy Ty mówisz, ile do kościoła? Pomodlę się, wyspowiadam się, Ewangelię przeczytam, dziesiątkę różańca odmówię, wrócę, czy my idziemy? O rany, muszę iść do kościoła, jak mi się nie chce. O rany, muszę iść do spowiedzi, jak mi się nie chce. Jeden facet mówi, szukam dobrego spowiednika. Ja mówię, jaki to dobry spowiednik? Głuchy, żeby był. Ojej, muszę dziesiątkę różańca ksiądz mi dał. Jakie to wszystko... Bóg mówi, chcesz mnie, czy mnie nie chcesz? Chcesz życie wieczne, chcesz szczęście, chcesz opiekę Bożą, ale to nie tylko, że korzonki cię będą nie bolały, że dług spłacisz. Ja ci dam wieczność, rozumiesz? Wieczność. Tylko żeby to dostać, Pan Bóg usadził ludzi, nie tylko posadził ich dlatego, żeby było wiadomo, że to on cud robi, ale jeszcze uporządkował. W innym opisie cudu rozmnożenia chleba jest napisane, że on uporządkował. Siadajcie grupami, żeby łatwiej było rozdawać te dary żeby dostać Boże dary trzeba wejść w pewien porządek moralny i tutaj kochani zwracam się do wszystkich kierowców, którzy przyjechali na dzisiejszą uroczystość do Leśniowa dlaczego panowie i Panie, bo panie też kierują dlaczego tu dojechaliście do Leśniowa bo jak był znak stop, toście się zatrzymali bo jak ktoś z was zjechał daleka i były światła i było czerwone, toście się zatrzymali bo jak było napisane ślepa uliczka toście nie wjechali dlaczego ludzie się dzisiaj gubią dlatego, że wszyscy chcą mieć zielone światła Kochani, ja kiedyś odkryłem jedną oczywistą rzecz. Jak zablokować duże miasto? Jak zablokować duże miasto, żeby żaden samochód z niego nie wyjechał? Co? Rowy kopać na rogatkach, szlabany budować? Po co? Wystarczy, proszę Państwa, włączyć na wszystkich skrzyżowaniach zielone światło. W 30 sekund Warszawa, Kraków, Wrocław są zablokowane totalnie, Częstochowa jest zablokowana totalnie. W minutę. Tylko wystarczy włączyć zielone światła. Wiecie, dlaczego nie jedna rodzina się zablokowała? żona siedzi w kuchni, się nie odzywa, mąż siedzi przed telewizorem, się nie odzywa, dziecko siedzi przed komputerem, się nie odzywa, druga córka z łokmenem i na słuchawkach się nie odzywa i ja nie ruszę, ja nie ruszę, ja nie przeproszę, bo sobie wszyscy włączyli zielone światło. Rób ta, co chce ta. Chcesz to jeść, chcesz to jeść. Nie, drodzy Państwo, żeby dojechać do celu, trzeba się zatrzymać. Teraz remontują trasę WZ w Warszawie u Świętej Janny, tam gdzie ja pracuję, jest taki taras i widać most i na moście jest mijanka. Jeden autobus jedzie, drugi musi czekać czerwone światło, dopiero przejedzie, włączy się zielone tamten stoi, ten dopiero przejeżdża ma się ochotę, a tak depnąłbym tą mijankę, jak się na tira czołowo pojedzie małżeństwie jest tak samo, mijanka żona jedzie, mąż musi poczekać mąż robi swoją robotę, swoje powołanie, żona mu się nie wtrąca proszę Państwa, a ten odruch jest jak siedzisz, jak jesz jak śpiewasz, jak oglądasz jak robisz zdjęcie, nie tak robisz, źle robisz źle, źle się ubrałeś, źle chodzisz, źle oddychasz źle patrzysz Zostaw, to jest mi teraz on jedzie. Ktoś mówi tak, no ale ja mam proszę księdza żonę samochodu przewilejowaną. Ona ciągle na sygnale jeździ po domu. I jeszcze jest z GPS-em. Ja żony, ja nie muszę proszę księdza kupować GPS-a. Żona mi od razu powie. Monopolowy zakaz zatrzymywania. Do kościoła w lewo nakaz skrętu. To jest, żona to jest mój GPS. Ale mówię poważnie, przez to możemy dojechać do celu. Jeśli, kochani, zachowujemy przepisy drogowe i modlimy się w tej przyświętej o to, żebyśmy wszyscy zachowali przepisy drogowe te ruchu, żeby nie było czołowych zderzeń, dachowania, poślizgów. Ale to nas uczy tego, żebyśmy zachowali przepisy drogowe w życiu moralnym. To jest moja żona, mam ją kochać. To są moje dzieci, to jest mój dom, to jest Bóg, muszę się przed nim modlić. Jak zaczniemy jeździć na skróty, Państwo wiecie, jak się jeździ na skróty, to się najczęściej potem nadrabia dużo drogi ludzie zaczęli jeździć na moralne skróty tu kochanka, tu jakieś niemoralne sceny w internecie tutaj się nie pomodlę, tutaj to i potem trzeba psychologów potem trzeba psychiatrów, potem domy dziecka potem sprawy rozwodowe i generalnie jedzie się na okrągło troszczmy się o życie duchowe panowie ile osób mi mówiło, proszę Gwięza, mojemu mężowi się zarysuje tylko drzwi lakier na drzwiach, on już chory jest on już jak ma zarysowany samochód to on już chory, jak mu coś stuka w silniku coś leciutko, to on już jest chory Proszę Państwa, obyśmy się tak jako samochody troszczyli o życie religijne. Że zarysowałem sumienie do konfesjonału. Tam u blacha, tyle u się nie płaci. W konfesjonale za darmo. Pan Bóg poleruje człowiekowi sumienie. Każdy kierowca wie, można mieć super wóz, ale jak nie będziesz tankował benzyny, to Ci kiedyś w momencie stanie w polu. Musisz mieć stację benzynową. Co to są rekolekcje, które kończymy? Stacja benzynowa. Starałem się zatankować Wam do pełna. Pod korek. Słowa Bożego, mądrości Bożej wiary, miłości obyśmy tak jak się zawsze troszczymy właśnie żeby ten samochód był na chodzie, żeby na przeglądy jeździmy do specjalisty jeździmy troszczymy się, żeby nawet i, i, i, niteczką nie zarysować obyśmy się tak troszczyli o życie duchowe nasze, o chrześcijaństwo, o życie naszych rodzin kochani, powtórzę, jeśli Bóg na pierwszym miejscu to wszystko na swoim miejscu i ostatni już przykład, teraz czas powodzi był czas powodzi daj Boże, żeby się już skończył Ile razy, gdy redaktor z telewizji, z radia wszedł do powodzian, to tyle razy prawie słyszałem te słowa. Panie, panie redaktorze, w nocy przyszła woda. Co myśmy się nie utrudzili? Wszystko trzeba było wynosić na górę. Lodówkę wynosiliśmy na górę, pralkę na górę, łóżko na górę, żeby wszystko nie zamoczyło. I panie redaktorze, umęczyliśmy się potąd, ale ocaliliśmy dobytek. Ocaliliśmy dobytek. Co to są rekolekcje? Wynosiliśmy wszystko na górę. Kochani, wynoście wszystko na górę, małżeństwo wynoście na górę, żeby małżeństwo to nie tylko był seks, gotowanie, pranie, odbieranie dzieci ze szkoły, warsztat, praca, w polu i tak dalej, żeby to było na górę przez różaniec, przez wspólną modlitwę, przez spowiedź, przez uczestnictwo w rekolekcjach. Ocalicie wtedy, jak zostanie na dole, że tylko telewizja, żarełko, spanie i te wszystkie przyziemne sprawy, to może znaleźć to diabeł. Natomiast jak wyniesiemy na górę Jak się kończy dzisiejsza Ewangelia? Jezus usunął się gdzie? Na górę On jest na górze, wyżej I to jest ciężkie Ale ci co nosili pralki, lodówki, zamrażalki na strych Też się umęczyli nieprawdopodobnie Ale ocalili dobytek Ocalili dobytek Dywany nosili na górę, wszystko nosili na górę My musimy co co cenne Relacje z synem, z córką, z dzieckiem Wynieść na górę Wynieść na górę na poziom duchowego życia I wtedy to ocaleje Oby te rekolekcje były taką małą rybką, którą damy Panu Bogu, a on ją rozmnoży i nakarmi wszystkich. I jeszcze kosze nadmiaru zostaną. Amen.